Jakie odtwarzacze najlepsze są do intensywnego uprawiania sportów? Odtwarzacze z dyskiem twardym czy z pamięcią flash? Do słuchania muzyki podczas kiedy jesteśmy w ruchu, kiedy uprawiamy sport, spędzamy aktywnie swój wolny czas, zdecydowanie bardziej nadają się odtwarzacze typu flash. Łukasz Pilarczyk, Creative Labs. Czyli odtwarzacze ze stałą pamięcią. Są dużo bardziej odporne na wstrząsy. Przypadkowe uderzenie, kiedy się wywrócimy, jest on w stanie dużo więcej wytrzymać niż odtwarzacz w dyskiem twardym. Do takiego aktywnego trybu spędzania wolnego czasu zdecydowanie bardziej nadają się małe odtwarzacze. Małe rozmiarami, a nie pojemnością. Tutaj warto zainwestować w odtwarzacze przynajmniej o pojemności przynajmniej jednego czy 2 gigabajtów. Doskonałym przykładem takich odtwarzaczy do uprawiania sportu są Zen Stone czy Stone Plus. Zen Stone nie posiada ekranika, mimo to może odtwarzać muzykę w folderach, które możemy przeskakiwać kolejno. Ma pojemność jednego gigabajta, to wystarczy, żeby na długie godziny zapewnić sobie swoją ulubioną muzykę, a do tego wyposażony jest w cały pakiet różnorodnych akcesoriów, jak opaska na rękę, odpowiednie silikonowe pokrowce, które zabezpieczą go przed zachlapaniem. Model Stone Plus jest wyposażony już w ekranik, no i to, co za tym idzie, menu, dzięki któremu możemy dostosować sobie brzmienie, precyzyjnie wybierać utwory, których chcemy słuchać. Wyposażony jest w radio FM, dyktafon, stopper i taki bardzo przydatny przycisk, który mnie bardzo się spodobał, przycisk skrótu, pod którym ustalamy sobie, do jakiej funkcji chcemy mieć bardzo szybki dostęp. Ustawiając tam na przykład zegar i datę, możemy korzystać ze Stone Plusa jak zegarka. Dodatkowo jest wśród akcesoriów odpowiednia opaska na rękę, dzięki której zapinamy go jak zegarek, korzystamy jak z zegarka, a oprócz tego no jest oczywiście 2 GB muzyki, nawet gdyby się skończył ten zbiór utworów, to mamy jeszcze wtedy radio.